Czynżyto Meloman to hit tegorocznej polagry premiery. Dowodem tego jest przede wszystkim złoty medal. A jak ta odmiana będzie sprawowała się, czy równie medalowo, na polach naszych rolników? O to pytam Marka Lutego. Ona sobie doskonale daje radę. On już jest sobie w uprawie trzeci rok. Reprodukcji w zeszłym roku było 1300 hektarów, więc. Materiału silnego w Polsce jest dużo i rolnicy mają już bardzo dobry kontakt z tą odmianą. Jest to jedna z najbardziej popularnych odmian e, przeżyto-zimowego w Polsce i jest to najczęściej zalecana przez sobą odmiana do uprawy. No, chociażby te fakty potwierdzają wartość gospodarczą odmiany i zaświadczają o tym, że doskonale sobie daje radę na polskich polach, które są zróżnicowane. Ameloman jest bardzo fajną, elastyczną odmianą, która dobrze plonuje i na glebach lepszych. I na glebach słabszych, nawet o obniżonym pH, bo ma podwyższoną tolerancję na niskie pH, dobrze radę sobie daje także w latach o ostrym przebiegu zimy, tak jak było w 2016 roku, gdzie był jeden z lepiej zimujących przeżytem w Polsce. Do zimoodporności wrócimy jeszcze za chwilę, z tego względu, że jesteście znani z innej odmiany, innej rośliny, wysoce zimoodpornej, ale moje pytanie jest odnośnie pH. Jest tendencja w ostatnich kilku latach, obserwuję na hodowlę odmian tolerancyjnych dla niezbyt właściwego pH. No, wiemy, że to jest grzech rolnic, jednak to pH nie do końca uregulowane, pH złe. Zdarzają się pola, które mają 5 z groszami, choć powinny mieć więcej. To czasem to tak wygląda, jakby to była troszkę droga na skróty, ta odmiana tolerancyjna. Czy nie powinniśmy po prostu wapnować, wapnować i zadbać o to pH? Oczywiście, że tak. To jest podstawa. Wapnowanie, jak dobrze wiemy, to jest podstawa racjonalnej gospodarki glebą i efektywnego wykorzystania nawozów. No ale my hodujemy na rynek a uwarunkowania rynkowe są takie, że rolnicy jednak to popnowanie zaniedbują. A chcąc uzyskiwać sensowne plony, no to my prezentujemy i w tym momencie odmiany, które wybaczają te błędy. Przynajmniej w jakimś stopniu tolerują, bo oczywiście na bardzo niskie pH nie ma odporności. Ale jest tolerancja, która pozwala tym odmianom tolerancyjnym uzyskiwać przewagę nad odmianami bardziej wrażliwymi na obniżone pH. I takich odmiany mamy w różnych gatunkach, ale przede wszystkim w Mamy też w owsie. Bardzo tolerancyjne na niskie pH odmiany, a także i w pszenicy jarej czy zimnej. Jak to liczbowo się przekłada, ta tolerancja? Czy ta tolerancja oznacza, że przy pH, załóżmy, że pH optymalne jest 6, my mamy 5,5, ona będzie tak samo planowała? Czy to będzie planowanie o 0,5% gorsze? Jak to w liczbach można było by ująć? Analizując odporność na niskie pH, bada się tempo regeneracji korzeni rośliny odmiany w roztworze o bardzo niskim pH. Przykładowo, jeśli wzorzec miał w granicach tempa regeneracji około 30% zregenerowanych korzeni, no to wysoce tolerancyjne odmiany mogą mieć 50-60%. bądź 60%, No to jest praktycznie 100% wyższa tolerancja. Drugie tyle. Drugie tyle. No i to się musi przełożyć na plon. Wróćmy do tematu zimoodporności. Pszenica ozima Wilejka. To odmiana, która, jak sama nazwa wskazuje, na Litwie, w okolicach Wilna, to wszyscy ci, którzy. Tam z kresów pochodzą, mówią, że zimy siarczyste mrozy, wielkie śniegi, odmiana sobie radzi. U nas kilka kilkakrotnie były problemem w minionych latach. Wilejka jest wybitnie odporna, bo Wilejka zdaje się była hodowana na rynek litewski. Dokładnie my Wilejkę zarejestrowaliśmy po letnim cyklu badań na Litwie. Los chciał. Dla nas uważamy dobrze, że w 2014 roku na Litwie było wyjątkowo ostra zima, a okrywa śnieżna była dosyć znikoma. To był taki scenariusz, który no my przyćwiczyliśmy powiedzmy dwa lata wcześniej, w tej zimie 2011-2012, i tam selekcja na stresy spowodowane niskimi temperaturami była ogromna. Wilejka w wielu doświadczeniach, no mogę szczerze powiedzieć, zmierzyła konkurencję. My te wyniki publikujemy, my te wyniki przedstawiamy rolnikom, pokazując, że tak de facto. Wilka jest w tej chwili najlepszą odmianą pod kątem zimotrwałości w Polsce. A poza tym ma inne dodatkowe zalety, chociażby bardzo dobrą jakość wypiekową, to jest odmiana klasy A. Wysoki potencjał planowania, bo odmiana musi planować, żeby zostać zarejestrowana. No i ma ościsty kłos który dla wszystkich tych rolników, którzy gospodarują gdzieś przy terenach leśnych doskonale wiedzą, że to jest gwarancja zniechęcenia zwierzyny leśnej do robienia szkód w polu. Poniekąd to jest tego samego typu zjawisko, jak kraje położone od nas na południe, które biorą nasze odmiany bardziej zimotrwałe niż te, które są hodowane u nich. Tak? tak samo my bierzemy tą odmianę wilejkę, wiedząc, że na Litwie te zimy i tak są cięższe niż, niż u nas, bo przecież tak jak u nas dochodzi do minus kilkunastu stopni to jest jednak mimo wszystko maks, a na Litwie chyba większe mrozy, prawda? Dokładnie, tam mrozy poniżej 20 stopni to są regularnie zdarzające się co zimy w dłuższych lub krótszych okresach czasowych.